9 rozdziału od 24 wiersza do końca. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Jak też u Ozeasza mówi nie mój lud, nazwę moim ludem i tę, która nie była z umiłowaną nazwę Umiłowana nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga Żywego. A Izajasz woła nad Izraelem. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. Jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, salibyśmy się jak Sodoma i byliśmy podobni do Gomory. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, a Izrael który dążył do sprawiedliwości zakonu, do sprawiedliwości zakonu nie doszedł? Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, Leżeli jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na Syjonie, kamień obrazy i skałem zgorszenia, A kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Przystając z tego, że jestem na tym miejscu, chciałem tylko potwierdzić te słowa, co ostatnio mówiłem, że właśnie. Te mm, przykłady, jakie Paweł użył w 25 wierszu z Ozeasza. Nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana nazwę umiłowaną. I ten drugi przykład. I będzie także na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie, jesteś, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Wtedy wypowiedziałem jak gdyby z własnego przekonania z tekstu, ale doczytałem właśnie w komentarzach biblijnych, że Duch Święty właśnie tak tego użył, tego przykładu. Tak jak czasami Pan Jezus posługiwał się właśnie również takimi przykładami ze Starego Testamentu, które jak gdyby odnoszą się do Nowego Testamentu. Tak właśnie tutaj Duch Święty tak Pawła prowadził apostoła, że on właśnie użył tego przykładu w taki sposób, żeby pokazać, że tak jak ten Izrael, mimo, że oni byli jak piasek morski, co jest tutaj właśnie napisane w tym w 27 wierszu, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie, to tak samo właśnie jest z poganami że choć ta liczba jest bardzo wielka, to tylko niewielu jest zbawionych. Nawet właśnie mi się przypomina, że y, Pan Jezus y, mówi do apostołów, y, bodajże to jest w Ewangelii Jana napisane, że co się stało, że teraz nie prosisz za światem, tylko y, jak gdyby za tymi, którzy uwierzyli. Powszechnie jak gdyby Pan Jezus ogólnie zawsze się wyrażał, że, że jak gdyby przyszedł jak gdyby ocalić wszystkich ludzi, a w pewnym momencie jest właśnie powiedziane przez Pana Jezusa, że On prosi tylko za tą, można powiedzieć, garstką, która uwierzyła, a nie za całym światem. I tak samo właśnie tutaj jest użyty po to, ten przykład, żeby nam zobrazować właśnie, że no niestety tak jest, że mimo że Ta wielka ludzi słyszy Ewangelię, to tylko niewiele ludzi zostaje zbawionych, jak gdyby wybranych. Tych, którzy uwierzyli w to doskonałe dzieło. Tych, ci, którzy przyjęli ten dar łaski. Tu dalej jeszcze w tym 28 wierszu jest pokazane, że bo Pan wykona rychło wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. To również odnosi się jak gdyby w taki dwojaki sposób, że tak jak nad Izraelem yy, jak gdyby wykonał sąd w postaci na przykład takiej, że ten, ba, ten lud babiloński przyszedł i wziął całego Izraela do niewoli, a tylko resztka została z nich właśnie uratowana, ale także również w przyszłym czasie, kiedy, yy, kiedy już po pochwyceniu Pan jak gdyby tylko tą resztkę odrodzi i ta resztka uwierzy w Pana Jezusa. Tak również i to dotyczy wszystkich ludzi, nas, Pogan, że ten wyrok będzie wykonany rychło, że nie będzie tak, że jak ludzie sobie myślą, że cały czas tak będzie, że nikomu może jak gdyby nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, ale ten wyrok Pana na pewno przyjdzie na tych ludzi i oni nie ujdą tej kary. Boga przez całe wieki nie zmieniło się nic poza tym, że 2000 lat temu Bóg posłał swojego Syna i w ten sposób jeszcze bardziej otworzył się na wszystkich ludzi i w widoczny sposób objawił się na ziemi i tym samym yy, ludzie Którzy mieli prawo do Boga albo inaczej wiedzieli o Bogu bardzo dużo, to oni go odrzucili i tym samym ta łaska Boża zwróciła się do pogan. I tutaj ten 30 wiersz nam mówi, cóż wtedy powiemy, to że poganie, którzy dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili. Że y, widzimy, że każdy człowiek, który zabiega, dzisiejszy człowiek, ten niby chrześcijanin, który zabiega właśnie w ten sposób, że myśli, że jest sprawiedliwy. Tak jak i ci Żydzi, którzy myśleli, że są sprawiedliwi przed Bogiem, ale oni, tak jak Pan Jezus im zarzucał, y, żyli w nielegalnych związkach że y, cudzołożyli, że oddalali żony, że ojcu i matce nie dali tego, co potrzeba, że y, czynili rzeczy, które Bogu się nie podobały i Pan Jezus im zarzucał, że ja chcę miłosierdzia, a nie ofiary. Oni wykonywali wiele rzeczy, ale właśnie najważniejszej rzeczy nie czynili, to znaczy nie przyjęli Syna Bożego z nieba, który przyszedł do nich. On celowo przyszedł ich ratować i ustanowić dla nich królestwo, a oni po prostu go odrzucili. I teraz, kiedy dzisiejszy człowiek XXI wieku w ten sam sposób postąpi, co Żydzi postąpili, to innej sprawiedliwości Boga nie ma. Jest tylko jedna i ta sama postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I Bóg właśnie w ten sposób chce każdego człowieka rozliczyć. Ten, który wiele wiedział, dostanie wiele razów. A ten, co mało wiedział, dostanie mało razów. Ale Bóg jednak w każdym czasie i w każdej chwili na tej ziemi Dla Niego najwspanialszym rzeczą jest to, jeżeli grzesznik upamiętuje się, wyznaje swoje grzechy, przychodzi, mówi winny, winien jestem. Tak jak ten łod na krzyżu, który mówi my sprawiedliwie ponosimy za to karę. My sprawiedliwie. I tak każdy z nas może powiedzieć my sprawiedliwie. Gdybyśmy poszli do piekła, to, to jest to sprawiedliwość Boża bo dlatego, że jesteśmy winni przed Bogiem. I to jest łaska. A Bóg przebacza. Uratowany. Bez sądu, bez, można powiedzieć, yy, posiedzenia, wchodzimy do nieba, jesteśmy uratowani. Dlaczego? Dlatego, że sąd poniósł Jezus Chrystus. Dlatego, że On właśnie wziął i wykonał tą sprawiedliwość przed Bogiem, Teraz zastanówmy się, co to jest tą sprawiedliwością przed Bogiem. Pan Jezus jest to napisane w liście do Rzymian, nie przepraszam, w Ewangelii Jana. Chodzi mi o to miejsce, że do Jana był zakon i prorocy, czy tam Pan Jezus wykonał. Tu jest w Jana, w pierwszym rozdziale jest napisane 17 wiersz. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa. Ale jest inne jeszcze miejsce, które mówi o tym, że yy, Pan Jezus wykonał zakon mojżeszowy że jest zadośćuczynione tym wymaganiom Bożym i temu co Bóg żąda o człowieka że to jest wszystko wykonane, zrobione przez Pana Jezusa i to jest ta sprawiedliwość Boża że ktokolwiek na ziemi chce wykonać sprawiedliwość przed Bogiem jest na przegranej pozycji choćby nawet nie wiadomo co zrobił kochani nie jest w stanie tego wykonać dlatego, że jeden tylko mógł to wykonać Jezus Chrystus nasz Pan i Zbawiciel a my, który po prostu przyjmujemy to co On zrobił, a tym samym to wykonane Jego dzieło, mówimy, że my byśmy byli nie w stanie tego wykonać tylko wierzymy Jemu jesteśmy uratowani i to nie dzięki sprawiedliwości swojej własnej, ale dzięki łasce Bożej i Żydzi tu się w tym potknęli Żydzi chcieli po prostu wykonywać wszystko i uważali, że mogą wy wykonać całe 430 przykazania, zakazy i nakazy. Także oni nie byli tego w stanie zrobić. Czy 613? 613. Ale mniejszy o to. Oni nie byli tego w stanie zrobić, ale uważali się, że są w stanie. I dzisiaj człowiek też jak wiele razy Mówi się, zapytuje, zadaje to pytanie, czy jesteś w stanie wykonać dziesięć przekazów? Czy jesteś to w stanie po prostu przed Bogiem yy, chociażby jeden? Tak. Wielu na pewno jest w stanie. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo sprawiedliwi w swoich własnych oczach. Przypomina mi się to, to podobieństwo, co Panie Jezus opowiedział. Mamy to zapisane w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza od 15 wiersza o tych zaproszonych na wieczerze. Kiedy każdy z nich się wymawiał, kupiłem pole, kupiłem pię pięć par wołów, żonę pojąłem. I potem e, mówi gospodarz e, Żeby wyjść na ulicę miasta, sprowadzić ubogich, ułomnych. Potem okazało się, że niewielu na to odpowiedziało. Bo ktoś musiał odpowiedzieć, bo jest napisane, że jeszcze jest miejsce. I wtedy ten gospodarz mówi, w takim razie wyjść na drogi Międzyopłocki, czyli jeszcze dalej. <śmiech> Chodzi o to, że każdy, kto odpowie na zaproszenie gospodarza, jest na tej uroczystości i tak to wychodzi z, tej, z tego podobieństwa jak również i to wynika z tego rozdziału który rozważamy jak również i widzimy to w naszym życiu że niewielu odpowiada na zaproszenie Boga że niewielu odpowiada na wezwanie Chrystusa i tak niewielu Żydów uwierzyło w Mesjasza również i niewielu pogan, choć oczywiście w przeszłości może były tłumy, które się nawracały, o takich rzeczach można przeczytać, że ludzie nawracali się w wielkich liczbach. Ale ogólnie rzecz biorąc Pan Jezus sam mówi, że ścieżka jest wąska, brama ciasna i też niewielu tą drogą idzie, niewielu tę bramę znajduje. Jest też napisane, że niewielu będzie zbawionych i rzeczywiście tak jest. I to też wynika tutaj z tego rozdziału, że ten lud, który był liczny jak gwiazdy na niebie, niewielu spożyw tego ludu uwierzyło w Pana i gdyby Bóg nie okazał łaski, to nigdy byłoby się nie ostał. Jest to porównanie do Sodomy i Gomory, gdzie tak jakby ten lot tak jakby nie był tutaj widziany w ogóle. Nikt nie został. To nie były e, żydowskie miasta, ale właśnie jest porównanie do e, tych pogańskich miast. E, I teraz e, może jeszcze to słówko zaruć, tak jak tutaj jest to takie staropolskie, gdyby nie pozostawił nam zarodzić. To jest cytat z Izajasza, pierwszy rozdział. E, Izajasz, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Gdyby Pan zastępów nie był, nam pozostawił resztki. W innym tłumaczeniu znalazłem małej resztki. Pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz Izajasza. <coughs> e, jeszcze inne tłumaczenia mówią tutaj e, potomstwo, e, czy nasienie, takie słowo się pojawia. E, chodzi o to, że ta, ten, te jeszcze coś pozostanie, co e, daje życie. Można sobie to tak wyobrazić w ten sposób, że jeśli e, rolnik zbierze z hektara na przykład dwie tony pszenicy, e, to wtedy wszystkiego nie wiezie do młyna, żeby to przerobić na mąkę. Dlaczego? Dlatego, żeby jeszcze coś e, można było zasiać. Myślę, że jako człowiek z miasta już dużo wiem, że jeszcze coś trzeba zostawić, żeby to zasiać. I teraz tak zrobił Bóg, że nie zniszczył wszystkiego, chociaż jak najbardziej i Żydzi na to zasługiwali, i nie Żydzi na to zasługiwali. Ale Bóg w swojej łasce wybrał i z jednych, i z drugich tych, którzy by jeszcze przyznali się do Niego. I tam widzimy w, tej, w tym podobieństwie, jeszcze raz do tego wrócę, e, <śmiech> że jakby te ręce się roz, e, rozciągają coraz szerzej, że do coraz dalszych, do coraz niższych grup ludzi, do coraz, coraz gorszych ludzi e, to zaproszenie się zwracało. Tak jakby dzisiaj zapraszać najpierw wójta, No, potem już może tylko radnego, potem może sąsiada, aż w końcu może bezdomnego, no może jeszcze nie wiem kogo wymienić gorszego, kogoś kto stoi cały dzień pod sklepem, że to zaproszenie idzie do coraz gorszych grup ludzi. Właśnie po to, żeby ktokolwiek mógł na nie odpowiedzieć i tak postąpił Bóg że właśnie do coraz gorszych ludzi czy do coraz mniej poinformowanych to zaproszenie się zwraca. No i myśmy się w tym znaleźli. Dzisiaj też Ewangelia jest i do czarnych, i do cyganów w więzieniach jest zgłoszona do tych ostatnich, których można by się spodziewać. I dlatego to jest właśnie ta, to, ta resztka, ta mała resztka Czy ta zarodź, jak tutaj jest to powiedziane. I teraz jest właśnie ta ciekawa rzecz, że ci znaleźli, którzy nie szukali, a ci, którzy szukali, to nie znaleźli. Taka dziwna prawidłowość. Taki przykład mi się nasuwa. Kiedyś przyszedł człowiek akurat do mnie do domu, tak się rozglądał, mówi, zawsze to było moim marzeniem, żeby mieć taki dom. Czyli chodzi o akurat, że on jest taki piękny, tylko o to, żeby mieć taką działeczkę z domem. Ja mówię, a ja nigdy w ogóle o to nie zabiegałem i w ogóle mi na tym nie zależało. No ale akurat mieszkam w takim miejscu i w takim wolno stojącym domu. I tak się, można powiedzieć, stało, że ci, którzy dążyli do tego, nie, nie dostali tego. Ale właśnie to powód był po ich stronie. Dlatego, że uchwycili się właśnie tych przepisów i sądzili, że właśnie w tym jest ta sprawiedliwość, że przez to są czyści przed Bogiem, a okazuje się, że właśnie Pan Jezus mówi, one, czyli te pisma mówią o mnie, gdyby szukali tej łaski, to by ją znaleźli. Myślę, że i to trzeba jeszcze raz powiedzieć, że nie jesteśmy zbawieni dlatego, że Chrystus wypełnił zakon. My jesteśmy zbawieni z łaski. Izajasza 53 rozdział jest powiedziane w ten sposób kto uwierzył wieści naszej a ramię Pana komu się objawiło wyrósł bowiem przed nim jako latoroś i jako korzeń z suchej ziemi nie miał postawy ani urody które by pociągały nasze oczy Jana 12,24 Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Izajasza 1,9 mówi właśnie o Panu Jezusie. I w Rzymian też ta zaroć to jest właśnie nasienie, którym jest nasz Pan. Inaczej doszlibyśmy do bardzo dziwnych wniosków, że zbawienie jest oparte o jakiś, na jakiejś małej, tajemniczej grupie ludzi innej niż Pan Jezus i to byłoby bardzo niebezpieczne. jak Grzegorz powiedział w 29 wierszu myśmy wstawili sobie y, gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam Pana Jezusa to właśnie tak rzeczywiście byśmy zeszli y, tak nisko jak Sodoma i Gomora rzeczywiście tak jak list do Rzymian tam mówi, że y, ten pierwszy rozdział, czy ten drugi, że w jedniku drugim zapyłali wszystko powracało się A, właśnie, a dopiero jak mamy Pana Jezusa, Pan Jezus, to wszystko staje się na swoim miejscu i rzeczywiście człowiek po zaczyna być no, człowiekiem, po prostu ma pokój, radość, wszystko jest dopiero jak Pan Jezus jest, to można powiedzieć, wszystko po prostu zaczyna być piękne i oglądanie w ogóle, życie w ogóle ma sens, wszystko jest dzięki Panu Jezusowi. Dalej chciałem jeszcze powiedzieć o tym słowie dążyli, że właśnie dążenie do sprawiedliwości, tak jak yy, yy, yy, i, i, i tak jak dzisiejsze, po prostu to chrześcijaństwo, można powiedzieć, co się też tak zostało też odwrócone, że dążenie, że założenie wyszło takie, żeby z uczynków też będzie zbawiony, musisz czynić, czynić, czynić, to będziesz zbawiony to i to robić. I Izrael to już miał taki zakon, po prostu, że Mieli wykonywać go, yy, ale też oni mieli jak gdyby, yy, coś takiego mieli jak gdyby, że ale jednak musi być ten doskonały, ta ofiara musi być doskonała złożona. Ona tylko wskazywało to wszystko im na Pana Jezusa wskazywało. Ale gdyby oni tak się zawzięli, że ten zakon ich zbawi, to niestety po prostu no, nie dojdą. To można powiedzieć, ten efekt taki był, jak przyszedł Pan Jezus, To jak oni byli, mieli zakon wszystko, a jak oni byli daleko od Boga. Oni to byli taki, na przykład, jak weszli weszło tych dwóch do świątyni, i ten faryzeusz, i, i celnik, to zobaczmy, jak ten faryzeusz, pomyślmy sobie, jak on myślał, że nie jestem taki jak inni. I dzisiaj na przykład w sobie wiele ludzi takich, takich jest, jak sobie myślę o sobie. Ja to jestem osobą taką zacną, że tam, ojej, jestem, no dobra, sam, sam sobie człowiek się wstaje. Yy, Wydaje dobrym, to są o wiele gorsi ode mnie. Takie dążenie to właśnie nas nigdy nie, nie przywadza do Boga. Po prostu, o co chcę, chcę powiedzieć, po prostu trzeba przyjąć Bożą Sprawiedliwość. Nie dążyć do niej, ale po prostu ją przyjąć. To, co Bóg daje. I właśnie daję ten ostatni wiersz tego rozdziału, Jak napisano, oto kładę, kamień, kamień, kładę na Sionie kamień, obrazy i skamę zgorszenia. A kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nie będzie zawstydzony. Nikt nie będzie zawstydzony, który przyjmie Pana Jezusa. Można powiedzieć, że dzisiaj, to kto przyjmie Pana Jezusa, to jak gdyby wstyd ponosi. To jest rzeczywiście wyszedzony, aż nie chce powtarzać, co to niektórzy po prostu potrafią powiedzieć na Pana Jezusa i po prostu jak wyszydzić, że On na krzyżu zmarł. To po prostu się to przykro po powtarzać, żeby ktoś na tym myślał, że tak w ogóle można powiedzieć. Nie chcę tego mówić. Tak bardzo, no, taki jest tak gdyby to wstyd. Ale właśnie to Słowo Boże mówi nie będzie zawstydzony. Nie będzie. I może powiedzieć, że dzisiaj my nie mamy czego się wstydzić, możemy się tym po prostu wewnętrznie cieszyć, radować, a też, a też wiemy, że w przyszłości nie będziemy zawstydzeni. To jest coś pięknego, po prostu wspaniałego. Nikt nam tego nie odbierze i rzeczywiście i tak będzie, po prostu, że nie będziemy, za stwierdzenie, to jest coś no, wspaniałego. sprawiedliwości przez Żydów skupiało się właśnie na uczynkach co my wiemy, że w Nowym Testamencie też jesteśmy wezwani do tego, aby czynić. Tym niemniej to są uczynki, które wynikają z wiary. Natomiast tutaj miały to być czyny, które sprawiały, że oni się czuli sprawiedliwi przed Bogiem, tak jak ten faryzeusz, który wyliczał swoje zasługi w modlitwie widzimy o co tu chodzi, że już w Starym Testamencie było napisane, mimo tego, że cały czas było czyń, nieczyń, czyń, nieczyń, nie to jednak były też fragmenty, które mówiły na temat wiary i tu taki fragment jest przytoczony. Kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Hmm. Przyomina mi się jeszcze z proroka Habakuka, Drugi rozdział, czwarty wiersz, strona 999. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Były miejsca w Starym Testamencie, gdzie można było zauważyć, że zbawienie jest z wiary. Abraham uwierzył w Bogu. I to też jest napisane o tym mężu wiary w Starym Testamencie. I właśnie ta skała obrazy przyznamy, że dosyć takie dziwne, czy niepasujące określenia na pozór. Kamień obrazy, skała zgorszenia, czyli coś, co przed czym się człowiek wzdryga. Bóg uczynił, czy postawił taki test w osobie Chrystusa, Mesjasza, że on był taki trudny do przyjęcia, bo tak jest napisane, kto w niego uwierzy. A więc... Okazuje się, że te wszystkie dążenia i starania, to wydłużanie frędzlów, uszat, czy, czy tych rzemyków modlitewnych, czy umieszczanie fragmentów pisma na, w, tej, w tym pudełeczku na czole, że to nie miało żadnego sensu, e, że tu należało wierzyć. E, I dlatego oni się e, rozminęli, e, można powiedzieć, z Bogiem i z tym Bożym usprawiedliwieniem. Nie przeszli tego testu, mieli uwierzyć Mesjasza, zaufać Mu i ten kamień, potknęli się o niego, tak jak czytamy, kiedy był na ziemi, potykali się o niego cały czas, bo im nie pasował i na innym miejscu jest napisane kamień, który odrzucili budowniczowie. Czyli ten, który należało położyć jako pierwszy, i te kierunki wszystkie wytyczyć z tego pierwszego, jakby no, nie pasował do, do tej całej budowli i został odłożony na bok. Czyli ten Chrystus nie. No I wtedy oczywiście to wszystko, co się buduje idzie krzywo, idzie źle. I tak jest z Żydostem do dziś. I tu jest napisane każdy kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. To znaczy, że nie zawiedzie się, że to jest absolutnie pewne, że właśnie to jest sposób na osiągnięcie sprawiedliwości. Jest też takie, w starym tłumaczeniu, takie ciekawe określenie, nie pokwapi się. Kto w Niego wierzy, nie pokwapi się. To można po polsku powiedzieć, nie spieszy się to znaczy, że jest spokojny. Bo mamy właśnie to, to usprawiedliwienie właśnie w Chrystusie, w Mesjaszu. Mamy, tak jak Panie już mówi, znajdziecie ukojenie dla serc waszych. A więc kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Więc już w Starym Testamencie było powiedziane, że usprawiedliwienie jest z wiary. I ci, którzy gorliwie trzymali się Starego Testamentu mogli to sobie sprawdzić rzeczywiście to był sposób na znalezienie żeby być prawym w oczach Boga ten kamień obrazy jest skala zgorszenia oczywiście Bóg położył ją na ziemi, bo to jest napisane na Syjonie. I jeżeli ktokolwiek w swoim życiu, a Jezus zresztą też mówił to, że kto buduje ten dom na skalę, to ten dom się stoi. I wszystkie grupy społeczne, które by ostały, może powiedzieć, ostają się tylko wtedy, kiedy właśnie budują na Chrystusie na tym kamieniu, na tej skale, którą Bóg utwierdził i postawił. I mogą sobie ludzie odrzucać Go, mogą robić z Chrystusem, co im się podoba, ale Bóg jednak tylko i wyłącznie na Nim postawił swoją pieczęć i tylko On może być tym, który, który da ludziom ratunek. Tu jest, to też oczywiście Piotr cytuje w swoim liście. W drugim rozdziale pierwszego listu. Drugi rozdział pierwszego listu Piotra jest napisane. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, który... Zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem wygielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowo, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. I tak dalej. Widzimy, że tutaj Piotr w tym urywku Słowa Bożego mówi, że my jesteśmy tymi kamieniami żywymi, a ten jeden prawdziwy kamień, ten, ta skała Dla ludzi, którzy nie wierzą, jest skałą zgorszenia. Ale dla nas jest to On cenny. Dla nas On jest wspaniały. Dlatego, że my żeśmy na Nim postawili całe nasze życie. I yy, tak jak już było wspominane wiele razy, my nie zawiedziemy się. My nie będziemy zawstydzeni. Pan Jezus mówi w jednym miejscu, wracając do yy, rozpowszechniania Słowa Bożego, że my nie mamy się Wstydzić tego, znaczy się i wstydzić przed tym y, grzesznym i cudzołożnym, cudzołożnym rodem, ale właśnie bać się Boga. Tym samym Pan Jezus chce to powiedzieć, że y, ludzie oczywiście będą tak samo nas wyszydzali, tak jak Jego wyszydzają, dlatego że my oparliśmy się na Bogu żywym, jest, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, ale zwłaszcza wierzących. I tym samym, że mamy tą wspaniałą rzecz, którą jest Jezus Chrystus. Ten kamień, który nasze życie jest oparte, I choćby ludzie nas wytykali i z nas się śmiali, to jednak my nie będziemy zawstydzeni. Kiedy staniemy przed Bogiem, to On nie wyrzuci nas od siebie, ale postawi jako swoje własne dzieci umiłowane i powie, wyrzeście są moi yy, przypomina mi się jeszcze też i kiedy yy, Mojżesz wziął tych starszych w Izraela, to jest chyba szesnasty rozdział drugiej księgi mojżeszowej i tam właśnie wziął laskę do ręki i uderzył w skałę i z tej skały wypłynęła woda i a na tej skale stał Bóg, bo jest napisane ja stanę na skalę I tym samym możemy widzieć, że Mojżesz uderzył w skałę. Oczywiście jest to obraz śmierci Chrystusa i z tej śmierci wypływa ta życiodajna woda. Ale jeżeli właśnie ktokolwiek by z tej wody się tam nie napił, ktokolwiek by nie zaczerpnął, to by po prostu zmarł na pustyni. Wszyscy skorzystali z tego. Ale jakże się potknęli, że Chrystus, który sam przyszedł na ziemię i który dał się ukrzyżować i umęczyć właśnie tego odrzucili tam na pustyni skorzystali z tej wielkiej łaski i napili się a tu na ziemi kiedy on stanął swoimi nogami sam na ziemi właśnie z tego nie skorzystali nie bądźmy podobni do nich i skorzystajmy i radujmy się właśnie tą skałą zbawienia Як Бог бачив, Ісус був моїм. Дев'яносто Як Богу Jezus jest mój, Великий, Великий, Як та святома, Слодзи ми злой, О, життя, Знай, Великий, Великий, І Єтре tej pierwszą i trzecią zwrotkę. Cześć